przedstawi, jak sądzę, znany nam wszystkim się oprze Dostarczy nam, jak sądzę, konstruktywnej krytyki e, dla omawianych dziś, dziś licencji. Zapraszam. Dziękuję Musimy włączyć to dzięki, e, dzięki Jarkowi i Jarkowi, który przy całym mój czas jeszcze się skończył. Nie, nie, nie, nie, nie, trzeba tyle samo czasu jak w programie, jest jedynie kolejność się trochę zmieniła. Proszę Państwa, ja mam właściwie, właściwie nie mam nic do zrobienia, ponieważ <śmiech> wcześniejsze wystąpienia moich współuczestników dzisiejszego, dzisiejszego e, spotkania dostarczyły Państwu argumentację, którą można było w sumie nazwać e, krytyką creative commons. To też jest tak, że jeżeli jest taka krytyka, to rozumiem, że Creative Commons, chociaż nie istnieje jako stowarzyszenie Creative Commons, a występuje jako dwie organizacje, które prowadzą ten projekt, tak? Trzecia w Stanach. Ale w Polsce, tak jak BSA nie istnieje, w Polsce BSA, tak? To tak Creative Commons nie istnieje. No dobrze. E, więc więc krytyka, krytyka się już pojawiła i właściwie powinniście Państwo zadowoleni z tej krytyki, która, która była. Ja właściwie mogę tylko podsumować e, pokrótce. Znacie Państwo to? Znacie Państwo, ponieważ ten slajd się już wcześniej pojawiał. Zobaczycie Państwo kilka slajdów, które się wcześniej pojawiały, bo, bo ja po prostu nie modyfikowałem już swojej prezentacji. Później będę musiał porozmawiać z, z, z doktorem Machałą, jak w przyszłości nasze argumenty dywersyfikować, żebyśmy się nie powielali, kiedy będziemy samodzielnie robili analizy na potrzeby konferencji. Ale przy, przy okazji tego slajdu chciałem Państwu, Państwu zapytać, no Generalnie ile, no się padło na tej sali, ile jest licencji Creative Commons? Alek mówił o sześciu. Naprawdę, Ile jest? Bo mają upraszczać nam system prawa autorskiego. Ile jest licencji Creative Commons? 30. 30? Kto da więcej? To są cztery modele standardowe, tak? Eee, zanim odpowiem na to pytanie, pokazuję Państwu jeszcze tego królika, który się na slajdach, Alka, też się nie umawialiśmy, eee, schował, tak? Eee, zwracam też uwagę na to, w jaki sposób jest, bo mam krytykować, więc krytykuję, w jaki sposób jest eee, licencja Creative Commons tutaj eee, na tym posterze eee, uzewnętrzniona. Tam jest napisane license as Creative Commons, Tutaj jest 3.0 akurat i ja attribution. Ale, ale pytanie, które stawiam jest takie. Co jest przedmiotem licencji? Jaki, jakie utwory? Czy ten poster jako, jako grafika jest e, lic licencjonowany? Czy film, czyli utwór e, e, audiowizualny? E, jest objęty tą licencją, czy e, może e, jest nim objęte również e, te wszystkie modele e, blenderowe, które są, będą razem z tym filmem e, dostarczane, tak? Ponieważ żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy, zresztą już wcześniej żyliśmy w czasach, ale dzisiaj to dokładniej widać, e, kiedy mówimy o mediach kompozytowych, znaczy kilka warstw, Stworzonych, e, niezależnie często może stworzyć w efekcie jeden utwór i teraz pytanie które stawiam tak próżnie jako retoryczne może, może nie, przepraszam, nie w <śmiech> przecież Państwo, e, proszę się nie e, jako retoryczne jako retoryczne oczywiście e, czy, czy nie jest tak dla, dla prawnika że, że, e, że żeby e, jeżeli w ogóle mówimy o, o zawarciu umowy, tak, no to musimy znać przedmiot tzn. co jest przedmiotem umowy więc jeżeli nie wiemy co jest przedmiotem umowy, no to ciężko mówić też o prawach i o, o obowiązkach stron. Jeżeli w ogóle mówimy o dwóch stronach umowy, a nie przyjmując co Państwo dzisiaj słyszeliście, koncepcję jednostronnego oświadczenia woli nadającego prawa, tak? Załóżmy, że jakieś publiczne przestrzeszenie, może nie wiem. No generalnie zwracam Państwa uwagę, tak wygląda królik, e, e, który według mojej oceny jest to 10 minutowy film, ale myślę, że takich filmów będzie więcej, zresztą już jest więcej. Każdy z Państwa będzie mógł sobie animować kolejne części tego, tego filmu, ponieważ dostaniecie do ręki praktycznie wszystkie narzędzia, które wam to pozwolą. Poza wielką maszyną sanową, która służyła do tego, żeby wyrenderować tam, ale można to też zrobić w dłuższym okresie na, domowej, na domowym komputerze. Więc tak, e, zwróćcie Państwo uwagę, tutaj cofnę, e, Królik jest na 3.0, 0 tak? E, na razie w Polsce e, pracujemy, tak? Pracujecie, tak naprawdę wy pracujecie nad, nad, nad tłumaczeniem e, roboczej wersji 3.0. No bo w Polsce nie ma jeszcze Creative Commons 3.0, tej atrybiuszymy jako, jako polskiego tekstu legalnego umowy. Tam jest na wiki powiedziane, że te, które są zebrane materiały, to są materiałami, wersjami roboczymi, które nie są jeszcze w pełni dostosowane do polskiego prawa. Dzisiaj w jednym z pierwszych wystąpień usłyszeliście Państwo, że te licencje Creative Commons, które funkcjonują w obrocie, tak to nazwijmy. Są w pełni legalne, robione przez profesjonalnych prawników. Tak to wszystko było. Pamiętacie, nie, nie oszukuję. E, I oczywiście Creative Commons ułatwia wybór. No więc e, pierwsza rzecz, no to tutaj już nie, nie napisałem Creative Commons, pierwsza wersja, tak? No to pierwsza wersja, druga wersja, dr, 2,5, i tak? 3 d tak? To, to, są, to są, to jest pierwszy podział. Później jest też sześć licencji, które, e, które e, Creative Commons zna jako swoje sześć wersji. A potem e, każda z e, wersji językowych, które są dostosowywane do języka i do kraju, w którym na to występuje. Alek powiedział o 45 krajach, które funkcjonują w systemie Creative Commons, czyli mamy cztery wersje numerowane, 6 licencji e, różnych w e, 45 kra krajach, języka to znaczy nie zawsze to jest tak że to jest kraj i język tak ale Australia tam Zjednoczone czy Wielka Brytania mogą ten sam podobny język ale jednak różne licencje czy taki system ułatwia państwu wybór e, wybór e, prawa pan Bogusław był uprzejmy powiedzieć, że dla niego po wejściu na stronę internetową udostępnienie utworu nie wiązało się z jakimś tr trudnością w określeniu, określeniu praw. Ja stawiam, ja stawiam tezę, że inna treść prawna autorska e, nadana umowie, treść umowy, no tak naprawdę stwarza nową umowę w istocie i nie można się tylko i wyłącznie powoływać na piktogram bo powołanie się na piktogramy wprowadza jakby użytkowników e, w pewnego rodzaju konfuzję. znaczy mnie wprowadza konfuzja, ale być może ja jestem nie do końca normalny, skoro się zwracam z pytaniem do spawu, czy mogę... No e, czy można nazwać proces dostosowania licencji e, do polskiego na przykład prawa e, tłumaczeniem tych licencji? No jeżeli w polskiej wersji Creative Commons 2.5 atribuczny, czyli tą e, BAI. Jest wprost przywołana polska ustawa. No to ja zastanawiam się, e, jeżeli e, na polskiej licencji, czyli, a właściwie na Creative Commons 2.5 e, tak, zostanie w Stanach Zjednoczonych wydany utwór, to co zrozumie Polak, który będzie który będzie użytkownikiem, znaczy z drugą stroną licencji. To będzie inna licencja niż gdyby w Stanach Zjednoczonych ktoś dał to na polskiej licencji 2.5, tak? Baj. Zmienia to sens normatywny, w związku z tym w moim odczuciu stwarza większy chaos, większy chaos, normatywne niż takie klasyczne konstruowanie umów do których są przyzwyczajeni niektórzy prawnicy dobra umowa musi mieć 45 stron numerowanych tak, załączniki też numerowane wszystko to można wszystko opisać a zwłaszcza można opisać kto jest stroną umowy było dzisiaj mówione nie będę o tym bardzo y, intensywnie wspominał, ale, y, ale ja mam wątpliwości właśnie co do zawarcia umowy. Tak? Zresztą, y, y, może chwilę temu poświęcę. Skoro 3.0 jeszcze nie jest w pełni dojrzałą umową, no to zobaczmy, co jest y, w 2.5, tak? W 2.5. Wolno kopiować, że znacie to też Państwo piktogramu, tak? To jest żywcem wzięty z y, strony Creative Commons. I co tam robią te y, moje y, znaki, zapytania? Nie wiem, czy je widać. No, został się jeden... Y, bullet. Na angielsko-języcznym nie wiem, czy to tak miało być, ale generalnie, jeżeli to ma pomagać, pomagać polskim użytkownikom w rozpoznaniu praw i obowiązków wynikających z umowy, warto być może też to e, poprawić. Może. Ale zresztą zauważyłem, że ten bullet jest we wszystkich chyba e, licencjach e, 2.5. Nie chcę zbyt, zbyt daleko iść, ale w kilku znalazłem. Później, to, zresztą, e, doktor Machała wypunktował, aczkolwiek też e, pewnie nie, nie czepiał się, bo wiedział, że ma tylko tam Krzyślin, nie czepiał się tak słówek, więc ja się będę czepiał słówek, skoro już doktor Machała e, to całą śmietankę, że tak powiem, mi zabrał. Tak? E, jeżeli czytam w, w, w, w, w licencji, że... E, momencie wykorzystania, ktoś oświadcza w sposób dorozumiany, a, a nie ma żadnego oświadczenia woli, no to trochę mi się włoski na karku jedzą, bo, bo ja nie wiem, co to znaczy, że jeżeli zaczynam wchodzić na czyś grunt, to może oświadczam w sposób dorozumiany, że mu przekazuję pieniądze na przykład, tak? Nie wiem, może to nie jest dobry przykład, ale tak na szybko chciałem coś nie był śmieszny. No, no, no w każdym razie oświadcza w sposób dorozumiany. Bardzo mnie to niepokoi. E, niepokoi mnie to, że licencje, co zresztą też było wyjaśnione, że trzeba było je, ludzkim językiem napisać, e, że, że licencje zawierają na przykład e, definicję utworów. Tak? Chroniony prawem autorskim, utwór udostępniony na podstawie licencji. No, czyli utwór jest utworem, tak? e, e, Nie, To nie jest definicja, która wyjaśnia cokolwiek również twórca jest wyjaśniony. Ja tutaj szybko przeczytałem i doszedłem do wniosku, że ta definicja twórcy, która jest w licencji 2.5 atribułszym, taką nazwę po polsku, no nie zakłada na przykład takiego podmiotu, który obejmowałaby definicja z ustawy twórcy, znaczy nie tyle definicja z ustawy, tylko język ustawy się tak posługuje, kiedy twór, mówi o twórcy, to również mówi o, o prawach osoby, która nabyła autorskie prawa majątkowe na przykład. Bo po prostu te prawa przysługują, tak jak twórcy, prawda? W związku z tym na podstawie tej licencji na przykład osoba, która nabyła, e, kupiła po prostu e, prawa autorskie nie będzie mogła na podstawie 2.5 udzielić licencji Creative Commons 2.5 by. To taka, takie spostrzeżenie. Nie wiem, czy to celowe było, czy nie. Creative Commons wspiera DRM-y. No to trzeba jasno powiedzieć. No, bo generalnie, jeżeli mowa jest o tym odesłaniu, no bo rozumiem, że tak trzeba było to jakoś wykombinować, w jaki sposób powiązać utwór z, z piktogramami, tak? no, no i powołano tutaj ten artykuł 6, punkt 12, który zresztą później ma tam odzwierciedlenie w 79. E, to jest nowelizacja z 2004 roku, ale to jest nic innego jak, jak emanacja DRM-ów, tak? które, e, które nie wydaje mi się... E, są tutaj najszczęśliwszym y, rozwiązaniem. To znaczy, w Polsce ani, kiedy była ustawa w Polsce e, przeforsowywana przez Sejm, e, bo słyszeliście Państwo w poprzednim wystąpieniu, że lobbying idzie pełną parą, a e, też się tak zdarzyło, ja byłem dziennikarzem na sali Sejmowej, e, miejsc siedzących e, nie było praktycznie wcale, ale na sali nie było żadnego lobbysty. Znaczy, przynajmniej żadnego, który by miał tą etykietę lobbysty. Także jeżeli jesteście lobbystami, no to zastanawiam się, jak to robicie, że, e, że nie używacie tych czerwonych E, takich fiszek. E, no bo trzeba używać w takich fiszek, jak się jest lobbyst. E, informacja na temat zarządzania prawami są informacje e, identyfikujące utwór, twórcę, przedmiot praw autorskich lub informacje o warunkach eksploatacji. W tym przypadku licencja mówi tylko o warunkach eksploatacji. Czyli nie mówię o tych wszystkich innych elementach ponieważ nie mówię o tym co jest utworem, znaczy co jest chronionym tutaj chronionym utworem nie mówię nic o stronach które zawierają umowę nie ma tego po prostu więc jest w ustawie jest to lub żeby to jakoś obronić ale wniosek jest taki, że creative commons wspiera DRM-y no nie wiem czy to dobrze czy źle po prostu konstatuję taki, taki fakt Dalej, dlaczego ten Uniform Source Identifier jest, jest, jest, jest ważny, tak? no bo trzeba dołączać te kopie albo licencji, albo wskazywać ten, ten, Zastanawiam się, czy przy publicznym wykonaniu utworu nie powinienem też odczytać licencji po prostu, także to znaczy treści legalnej tej licencji, żeby spełnić wymogi licencji, tak. No, e, poz, poz, no, no, znaczy, a, właśnie, co no, z Big e, Bangu, tak, bo to jest ten pierwszy, e, pierwszy, element. No, pierwsza rzecz jest taka, widzieliście Państwo tam u, u, adres, adres, e, strony, gdzie jest królik, jest wskazane tylko, że to jest e, 3.0 attribution i tyle. No ale... Problem polega na tym, że licencja 2.5 nie mówi w ogóle o utworach audiowizualnych. Mówi o utworach e, muzycznych, ale nie mówi o utworach audiowizualnych, w związku z czym królik nie mógłby być na licencji 3.0. A w Polsce jeszcze nie jest przetłumaczona ta licencja. W związku z tym, nawet jeżeli będzie przetłumaczona, to ona i tak jest udzielona na licencji amerykańskiej, czy, znaczy, przepraszam, e, nie amerykańskiej, bo to w Holandii powstało. A. No więc właśnie, nie napisali. Ja wskazywać problemy, więc wskazuję problemy. Nie wiemy, na jakim prawie będzie ten, ten królik udostępniony. Nie mógłby być chyba udostępniony na 2.5, tak? Bo w ogóle 2.5 nie, nie daje możliwości udostępniania utworów audiowizualnych. Te, dopiero w 3.0 się pojawia właśnie ten, te utwory kinematograficzne, tak? Czyli można by było rozumieć nazwać to też audiowizualnymi. Um co też uważam za, za pewnego rodzaju problem. No i to też Państwo już dzisiaj widzieli, więc ja tylko e, prześliznę się, tak? No jest ustawa. R raczej jestem zwolennikiem tego, żeby w, w umowach, zwłaszcza takich, gdzie, gdzie one jakoś rzutują na moją sytuację prawną, e, żeby uwzględniać te, te ustawy, bo, no bo one dają mi przynajmniej minimum jakiejś pewności, e, więc tak, pola eksploatacji, ok, są wymienione. E, kwestie e, znajomości pola eksploatacji to też jest z ustawy. E, ale trzeba pamiętać e, również o innych klauzulach, które wynikają z, z ustawy. Na przykład, że twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd, tak? licencji Creative Commons, jakby o tym nie wspominałem, nie muszą wspominać, no bo ustawa, ale co ma zrobić Amerykanin, który dostanie utwór na polskiej licencji Creative Commons, na przykład e, 2.5.5, tak? I on nie będzie w ogóle wiedział, jaka jest ta polska ustawa i że sąd e, może podwyższyć wynagrodzenie, którego zresztą nie było, ale m, który, wrażąca dysproporcja. W sytuacji, kiedy mówimy o bezpłatnym udostępnieniu utworu, zawsze będzie nie, w tej e, dramaturgii, w tej w tej retoryce e, rażąca dysproporcja. Tak? tak jak dozwolony użytek zawsze będzie w oczywisty sposób stał w skorzystaniem z, z utworu e, przez uprawnionego, tak, 35. Nie wiem czy można. No jest problem, Wskazuje tylko problem. E, Umowa uprawia do korzystania z, przez 5 lat, no i wygasa. Tak? Było, był problem, tylko zwracam Państwu uwagę, że już w Polsce są te rozstrzygnięcia sądów, nawet sądu najwyższego, który potwierdza na przykład możliwość wypowiedzenia umowy z 68 artykułu. Akurat to dotyczyło serwisu, serwisu akwarystycznego, ale będzie też miało zastosowanie też w innych sytuacjach. No i ja też szukałem tego, tego braku możliwości wypowiedzenia powiedzenia w umowach CC. No dobrze, on tam jest... Panie doktorze, on no nie jest jasno wskazany, prawda? Ten, ten wygaśnięcie stosunku prawnego, infine, Raz udzielana licencja ubiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi wygaśnięcie w okolicznościach opisanych w punkcie tam kolejnym. To jest właśnie ta klauzula rozumiem, która wprowadza brak możliwości wypowiedzenia umowy Creative Commons. Jasne określenie, że nie można wypowiedzieć umowy. No dobrze. Eee, zawarcie umowy. Eee, była mowa tutaj o tym, że to być może jest tryb ofer eee, oferty. A być może to jest zaproszenie do składania ofert. Ja mam problem. Oczywiście zwracamy uwagę też na to, że to jest wzorzec umowny i też zwracamy uwagę na to, że będzie, będzie problem umowy z konsumentami. Z racji tego, że dr. Hala jakby wspomniał o tym, no generalnie też Państwo, myślę, że powinniście zwrócić na to uwagę, ponieważ jeżeli się jakiś przedsiębiorca, a nawet osoba, która prowadzi działalność gospodarcza, jak przypuszczam, że chce wydać coś na, na Creative Commons, to pojawia się na początek teoretyczny problem tych też klauzul te niedozwolonych, nie, a, ale też wszystkich innych umów zawieranych na odległość z konsumentami. No i jest, jest, jest tu problem. No i następna, na następne uwagi krytyczne no to mam wrażenie, że, że te umowy, które miałem okazję przejrzeć, one są niespójne wewnętrznie. To znaczy... Z jednej strony nie może udzielić sublicencji i o tym mówi wprost jeden z przepisów. No ale z drugiej strony musi udzielić, znaczy ma udzielać też licencji na podstawie mniejszej licencji, tak? Znaczy jest tutaj, wydaje mi się sprzeczne. Z jednej strony nie może udzielać licencji, w, tej samej, w tym samym tekście jest powiedziane, że może. No to trzeba coś wybrać. Polska ustawa, znaczy to państwo, bo dzisiaj było to podnoszone wielokrotnie, artykuł 18 ustęp 3. Swoją drogą, jeżeli by ten pomysł chwycił, mianowicie, że zamiast wyborów przez internet e, moglibyście państwo forsować teraz e, tą inicjatywę legislacyjną obywatelską e, elektronicznie, do czego serdecznie opieram, no to można by było na przykład spróbować skreślić artykuł 18 ustęp 3, po prostu e, zbierając 100 tysięcy Podpisów. Propozycja dotycząca badania konstytucyjnego tego przepisu i tak samo artykuł 70 też jest ciekawa, zwłaszcza, że Trybunał Konstytucyjny w sumie odniósł się do tego, stwierdzając, że dodatkowa opłata, bo tutaj mówimy o dodatkowej opłacie, czyli ktoś kupił tak, i zaraz e, dostał pieniądze, a potem z ustawy wynika, że jeszcze raz ma dostać pieniądze. To jest dodatkowa opłata. To, tak, tak wynika ten, ten przepis. E, ona nie korzysta z ochrony konstytucyjnej, to jest cytat z Trybunału Konstytucyjnego. W umowach tych 2-5 na przykład, no tutaj jest licencja, zrzeka się prawa do pobierania indywidualnie, czy też za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania wynagrodzeń z tytułu publicznego wykonania. Więc być może w zakresie, w którym Byłaby mowa o e, utworach audiowizualnych, no ten, ten przepis by stał w sprzeczności z ustawą. No ale generalnie 2.5 nie pozwala na e, utwory audiowizualne, czy znaczy nie wymienia utworów audiowizualnych w, w definicji utworu. W związku z tym w ten sposób ta, e, ten problem jest rozwiązany. Kolejne sprzeczności. E, Oferuje odbiorcą licencji na takich samych warunkach prawo do ustalenia otworu na innych warunkach w jednym, w jednym, dokumencie, w jednym dokumencie, dokumencie licencji. Jest, jest kilka jeszcze kwestii, które trochę niepokoją, ale to też taka spójność. No jeżeli, ja, jeżeli nawet przyjmiemy, że jest ten warunek, który zaszedł ten warunek, mianowicie, że ja sprzeciwiłem się postanowieniom umowy i według tej umowy umowa przestała mnie obowiązywać, no to zastanawiam się, jaka jest moc prawna następczego pisemnego zezwolenia na naruszenie. Bo przecież ta umowa już nie obowiązuje, skoro ja naruszyłem jej postanowienia, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie to postanowienie, że umowa wygasa automatycznie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia. Jeżeli wygasa, no to nie ma już tej umowy, tak? To musi być zawarta po raz drugi, jak rozumiem. Też zwracam uwagę na taką sytuację. No to już było powiedziane. Nie, nie, nie udziela żadnych dodatkowych rękomi ani gwarancji, a w szczególności co do tego, że nie narusza on praw innych osób. Znaczy ten, który udziela tej licencji. Jeżeli nie ma on wiedzy na temat tego, czy to są jego prawa autorskie, majątkowe, no to generalnie taka osoba udzielając licencji, znaczy nie ma prawa do udzielenia takiej licencji. Nie można przenieść na drugiego praw więcej niż się samemu posiada. Tak? Poza tym, tego typu klauzula, no, tak jak zostało dzisiaj wspomniane, wydaje się być klauzurą niedozwoloną z w przypadku relacji z konsumentami. E, więc też. No i e, właściwie to, że temat zaproponowałem, tą kryty krytykę e, Creative Commons, to dlatego, że w serwisie u mnie e, e, poproszono mnie, żebym wyraził swoje... dlaczego właściwie sceptycznie podchodzę. Nie to, że chciałem krytykować, tylko jakoś mam obawę. Tak? Poza tym, że też ten amerykański... amerykańskie podejście, od którego z, się wycofują teraz koledzy w trzeciej wersji licencji, bardzo jest... trochę razi. A być może to jest też kwestia tłumaczenia wolnej kultury, bo tam Leslie cały czas ten amerykański... amerykańskie centrum świata widzi. Tak? On, on nie, nie widzi innych krajów. Być może że właśnie teraz jest jakaś ewolucja ze względu na to, że dyskusja się robi szersza, no ale to jest jeden z podstawowych elementów, który może mnie zrażać do, do tego, żeby podchodzić do creative commons jako do jakiegoś takiego, nie wiem, nieba, do którego chciałbym dążyć. Inne, e, nie, inne to jest to, co staram się pokazać, mianowicie to raczej spowoduje chaos. Znaczy, e, przynajmniej z mojej perspektywy, korzystanie z licencji creative commons raczej spowoduje chaos, niż porządkuje e, sytuację prawną. Uważam też, że powoływanie się na same piktogramy generalnie też nie, nie stanowi dostatecznego wyjaśnienia tych praw i obowiązków, ale to też nie jest kwestia kreatyfikowa, tylko jak się wydaje otoczenia prawnego, w którym funkcjonujemy, czyli też ustawy. Wydaje mi się, że licencje są wewnętrznie sprzeczne, do samej praktyki, którą ja mogłem zaobserwować, no generalnie na przykład faktycznie się pojawia coś takiego, że ktoś opatruje licencją Creative Commons, wprowadzając zresztą w błąd, takie twory, które nie są w ogóle utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Tak, że zakładamy, że mówimy cały czas o 2-5, tak, a nie o 3 jeszcze, który nie ma polskiego tłumaczenia. Jeżeli nie jest utworem, no to generalnie licencja prawna autorska, co do nieutworów, do, co do, co do nie no jest jakiś pomysł, zresztą wprowadza też może prowadzić ludzi w konfuzję, bo sobie myślą, że jakiś monopol prawno autorski jest, chociaż być może wystarczy go nie ma. E, Jarek, rozumiem, ty miałeś ten problem. Gość e, e, wziął utwór, który już nie był chroniony przez prawa autorskie, tak, bo autorskie prawa majątkowe wygasły i zdigitalizował go za pomocą e, za, e, MIDI, tak. tak i objął to licencją, tak? Przy czym, co objął licencją? Jedynie, co mógł objąć licencją, no to yy, fonogram, tak? Znaczy był króstwem ten bo nagrał ścieżkę dźwiękową do tego, ale nie mógł przecież nadać licencji na utwór, który nie był chroniony już prawem autorskim i nie był artysty wykonawcy tam, bo to komputer wytworzył mechanicznie. Yy, no a przecież prawa yy, fonogram, do fonogramów no nie, nie, nie do końca są yy, tutaj objęte tymi niższymi licencjami. W praktyce zdarzało się też to, że jeżeli człowiek widział znaczek Creative Commons, no to myślał, że to wszystko już co powinien wiedzieć na temat wykorzystania takiego utworu. No ale zapominał właśnie jest ta sprawa australijska, że na billboardzie się pojawiła e, dziewczynka, tak? No jeszcze kwestia prawa do, do wizerunku, tak? Też z, zresztą z, z prawa autorskiego e, trzeba wyrazić zgodę na wizerunek, chyba że się jest osobą powszechnie znaną, panie e, dyrektorze, e, albo wykonującą generalnie przy okazji wykonywania społecznych e, funkcji czy, czy zawodowych. E, licencja to nie wszystko, więc wizerunek prywatność też może budzić, tutaj jest pole do popisu dla być może Creative Commons, żeby też uświadamiały, tak? My się do zajmujemy prawem autorskim, Polskim, ale zwracajcie jeszcze uwagę na, na, inne, na inne sytuacje. No i to jest oczywiste, że nie czytają treści umów. No. Nie czytają po prostu, nie każdy ma tyle zacięcia, żeby, żeby to przeczytać. O właściwości sądów było to powiedziane, zakładając oczywiście, że przecież Polska, że polska ustawa prawo międzynarodowe prywatne wskazuje tą, tą, tą właściwość. Ale z racji tego, że te umowy mogą być różne, tak? znaczy dla, można objąć utwór, amerykanin może utwór objąć licencją Creative Commons Polską, no przecież może, no to tutaj ta, to to jest wydaje mi się ciekawe pole do, do, do zbadania, jest do, do jakiegoś, może nie wiem, jakaś książka za 69 zł by się pojawiła albo coś takiego. A żeby nie było tak, no bo jeżeli byście Państwo tą relację, bo ja tak specjalnie nieenergetycznie energetycznie mówię, tak, żeby można było powiedzieć, że krytykował, ale tak bez entuzjazmu e, i zupełnie bez zaangażowania i bez przekonania, to, to chciałem pokazać, e, że owszem, no była taka sytuacja, że ja w pewnym momencie zrobiłem ten sejmowy plan budynków sejmowych wektorze, znaczy to jest grafika wektorowa, no i najpierw w, w repozytorium Wikimediu, Wikimedia Commons umieściłem to na licencji Creative Commons bodajże 2.5 attribution. Ale w pewnym momencie Sejm się zainteresował tym i stwierdził, że chętnie by wykorzystał y, tą, na stronach sejmowych, ten, ten plan sytuacyjny sejmowy i jak jakby chciał, żebym podpisał. No to ja stwierdziłem, no dobrze, tam, tak, licencja strasznie długo, tam, cztery linijki, a, a, a samo powiedzenie, że mapa, kompleks sejmowy w Warszawie, autor Piotr Wagnowski, to jest jedna linijka, tak? A później licencja, creative Commons, atrzemyczny i tak dalej, plus jeszcze link, no to masakra. Więc powiedziałem tak, a możecie tam napisać dowolną rzecz? No tak, no to napiszcie public domain. No i napisali public domain. Przy czym, przy czym problem polega na tym, że stawiam tezę, że w Polsce z autorskich praw majątkowych nie można, bo nie ma do tego drogi. Można wyrzucić z zamiarem pozbycia się pierścionka z brylantem czy z diamentem można było się pozbyć nieruchomości, znaczy własności nieruchomości co jest ciekawym przyczynkiem do dyskusji ale Trybunał Konstytucyjny tutaj miał swoje zdanie na ten temat i sprawa chyba jest jeszcze zawieszona tam był kłopot tylko czy skarb państwa czy, czy samorząd ale jeżeli nieruchomość, no to dlaczego nie autorskie prawa majątkowe? No dlaczego? Dlatego, że wygasają co do zasady 70 lat po śmierci twórcy. Więc nie można się zrzec. Nie, można się Nie ma drogi też polskiej ustawy. Więc ja sobie taką prowokację pozwoliłem zrobić. Mianowicie, jeżeli byście Państwo kiedyś rozmawiali w Sejmie na temat autorskich praw majątkowych, to możecie powiedzieć posłom, że na witrynie Sejmu zaistniała taki, taki twór, który jest dany jako public domain. Jako public domain. Czyli nieskutecznie zrzekłem się autorskich praw majątkowych do tego, do tego planu sytuacyjnego Sejmu. Tam są też zaznaczone wszystkie e, drogi wejścia i wyjścia z Sejmu. Może się też Państwu to przydać. Dziękuję, e, dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Nie musiałem pokazywać Białek Karlecki. Um, mili Państwo, zapraszam na przerwę, kawową, która Pobrezę, po... potrwa. Są dwa, aż widzę. Tu strasz, to straszno w takim razie zapraszam. Czy mnie to chciał zadać pytanie, co... to skomentować te następku z pozycji nieprawniczych, więc do części do większości umakujum komentarz. The so, uh, I mean, yeah, okay. To jeszcze powiem, a kiedy powiedziałeś, że być może świat bez licencji byłby lepszy, to ja sobie z kolei w głowie zrobiłem taką projekcję tego CC0, że świat bez CC0 waszego byłby lepszy tam, że jeżeli autorskie prawa nie przysługują, to opatrzywanie tego stemplem CC0, czyli dodatkową formą, stworzy następną barierę, czy następną zaporę, bo my, jeżeli ktoś będzie wiedział, że autorskie prawa nie, nie przysługują, ale nie zobaczy stempla CC0, to będzie myślał, że być może jednak istnieją. A przykłady z Polski ostatnia dyskusja dyskusja banknoty. Banknoty. Wizerunek banknotów. Jest dyskusja, Narodowy Bank Polski twierdzi, że autorskie prawa majątkowe do banknotów przysługują bankowi. Bilet Narodowego Banku Polskiego jest prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Jeśli Uważam, że to y, powinno zostać załatwione y, w ten sposób, że ustawa o dostępie do informacji publicznej powinna zobligowywać, a dzisiaj tak nie jest, do publikowania, no najfajniej by było tą drogą elektroniczną, właśnie tego nie ma. Jest kilka wersji możliwości wyłożenia dzisiaj dokumentów, udostępnienia informacji publicznej, ale gdyby była taka, żebyśmy stwarza, że zapomnielibyśmy na chwilę o tym birtynie informacji publicznej, który wadliwie działa tak? i stworzylibyśmy jeden system, Spójny system udostępniania informacji drogą elektroniczną i każdy, łącznie z organizacjami zdrowego zarządzania, o których dzisiaj była mowa, że powinien być transparentny, gdyby tam udostępniał informacje w spraw publicznych, tak, no to udostępnienie drogą elektroniczną w taki sposób, że nie można tego objąć techniczną metodą zabezpieczenia przed kopiowaniem, dostarcza nam to, o co walczymy, czyli dostęp do dóbr kultury. No może być problem tylko z wtórnym wykorzystaniem. Mamy dyrektywę o ponownym wykorzystaniu, akurat informacji z sektora publicznego, ale utwory są swoistą informacją, tylko sformalizowaną. Tak? To swoisty rodzaj informacji. No i mamy oczywiście przepisy te prawa autorskiego akurat, które mówią, że dokumenty urzędowe nie są przedmiotem w ogóle prawa autorskiego. tak? Nie są przedmiotem, w związku z tym nie podlegają ochronie. Trochę się też o tym zapomina. W związku z tym to CC0 uważam raczej za pewne zagrożenie w tej bitwie, którą ja staram się toczyć, mianowicie w której staram się przekonywać rząd polski, że jak się wkurzę, to, e, to zrobię wspólny portal e, administracji rządowej u siebie na serwerze tam, gdzie jest wagla.pl e, i będę czerpał na zasadach RSS-ów czy innych e, wszystkie, serwis, e, wszystkie informacje z wszystkich serwisów rządowych, jakie są, pokazując o, o, e, być może właśnie w ten sposób, że jeden człowiek nie dysponujący budżetem państwa może zrobić coś, co się nie udaje kilkunastu ministerstwom dysponującym. No bo to się da zrobić yy, przecież. Tak? Da się. <głosy> <głosy> <głosy> Czy nie jest trochę za, tak, że 0 jako wchodzi w kompetencje państwa? To znaczy po prostu to są rzeczy, które po prostu powinny robić państwo. I e, organizacja pozarządowa, choćby najszlachetniejsza, nie może w pewnych rzeczach państwa wyręczać, e, dlatego że to dorodzi to sytuację patologiczną. Znaczy, jeżeli, mam, jeżeli mamy sytuację, że są utwory, które nie są objęte, tak, z, z definicji, nie, nie są objęte, nie są objęte e, e, prawem autorskim, tak, znaczy to, to, to, to jest domena państwa, żeby... żeby, żeby, żeby i to jest sytuacja, ale to jest także sytuacja patologiczna, bo to narzędzie nie byłoby pod kontrolą państwa, tak? tylko pod, pod kontrolą jakiejś organizacji trzeciosektorowej. Też zwracam Państwu uwagę, że na przykład wyroki e, try, ty, ty, Trybunału Sprawiedliwości e, ma, mają klauzulę e, w Europie, mają klauzulę, e, autorskiego. Tak samo ostatnio dr. Wieliorowski zwrócił mi uwagę, że powoływanie się na dziennik urzędowy Unii Europejskiej, tam też jest klauzula e, prawna autorska, co uważam za generalny skandal i, nie, i, nie, i nieskuteczną e, taką klauzulę, ponieważ e, na podstawie artykułu czwartego e, to... To są, to są dokumenty urzędowe, które nie są przedmiotem prawa autorskiego w Polsce. A żeby, żeby nie zostawiać tutaj, no, ja naprawdę starałem się tak chromo, kulawie krytykować Creative Commons. Dostałem sygnał, że jestem postrzegany jako człowiek, który jest zwolennikiem otwartości zwracam Państwu uwagę, że w moim serwisie, w stopce jest klauzula wyłączająca przedruk na podstawie artykułu 25, E, Ustawę, tak? Bo mogę wyłączyć, więc wyłączyłem. Ale, ale 300 zdjęć temu w media Commons jest jako public domain nieskutecznie uwolniony przeze mnie. Nie? Dobrze, to w takim razie e, zapraszam na przerwę kabota.